Radio Lublin poleca. Radio Lublin, słucham? Dobry wieczór Witam, witam pani Wie pan, co mi wioska przyniosła dzisiaj? No nie wiem, co pani Wnuczkę mówi. Ale właśnie, nie mamy imienia i, I właśnie, żeby można było nazwać barachołkę, Ale fajnie by było Pamiętają państwo, że spotykamy się już dziś O 21.00 Nie tylko Barachołka W Radio Lublin Dariusz Turecki, zapraszam